mikrogranulka spiralna, to jest efekt procesu mikrogranulacji spiralnej. Brzmi bardzo tajemniczo, nie mniej groźnie. Jednak jest to zjawisko dla każdego rolnika bardzo pożyteczne i użyteczne. O tym zjawisku rozmawiam w kontekście nawozów marki Adop. Ta mikrogranula, dlaczego ona jest taka dobra dla rolnika? Na czym polega korzyść? Korzyść dla rolnika polega na tym, że jest to nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny. Praktycznie rozpuszcza się sam od razu po wrzuceniu, do, po kontakcie z cieczą, z wodą. Często występowały problemy w rozpuszczalności nawozów sypkich natomiast tu ten problem został całkowicie wyeliminowany ponieważ czyli nie tworzy się żadna zawisina żadne nie, nie. błotko, osad no oczywiście jeżeli, jeżeli jest za mało wody a za dużo nawozu no to to się zawsze może stworzyć jakaś, jakaś tak zwana paćka ale, bo jest wtedy rozpór nasycony za, za bardzo natomiast, natomiast jeżeli się wsypuje w odpowiednich proporcjach do cieczy natychmiast po wsypaniu ta granula sama się rozpuszcza po prostu ta mikro, mikromalina rozpada się na takie malutkie cząsteczki woda penetruje między, między tymi mikrogranulkami, rozpada się i te mikrocząsteczki już w ciągu minuty bez mieszania, no w ciągu minuty dwóch, zależy jaka woda, prawda, żeby mnie ktoś za słowo nie chciał, rozpuszczą się same. A już na pewno, jeżeli, jeżeli jest mały ruch wody, to już nie ma żadnego problemu. W tej postaci mamy te cztery mikroelementy. Cynk właściwie ważny jest nie tyle dla samych roślin, ale przede wszystkim dla naszego zdrowia, dla tych, którzy będą plony tych roślin później spożywali, prawda? Wszystkie mikroelementy są ważne dla naszego zdrowia. Niedobór, czy, czegokolwiek zarówno w organizmie, to co w organizmie jest potrzebne, jak i w organizmie rośliny, powoduje, jeśli nie chorobę, no to słabszy rozwój, prawda? Cynk, jak Pani tu wspomniała, w kontekście pewnie programu Harvest Cink. jest to globalny program koordynowany przez profesora Chuck Maka z Uniwersytetu w Stambule i ADOP w tym programie uczestniczy. Jest to robione pod egidą UNICEF-u, wspomaga ten program Fundacja Billa Gatesa i Fundacja Billa Clintona. O co chodzi? Chodzi o to, że w krajach trzeciego świata głównie, w krajach, gdzie występują niedobory żywieniowe, brakuje również w podstawowych pokarmach, czyli w ryżu, kukurydzy, pszenicy, cynku za mała ilość, powodująca właśnie choroby. I co za tym idzie, umieralność wśród tamtejszej ludności, głównie wśród dzieci, bo dzieci są bardziej, najbardziej podatne na takie rzeczy. Czyli u nas w Europie nie jest to aż taki poważny u nas, problem? U nas w Europie niedobór w cynku, w pokarmach nie jest aż takim poważnym problemem, aczkolwiek pewnie występuje. Nie aż tak żeby, żeby nie aż tak jak w Azji, w Ameryce Południowej, w, tudzież w Afryce. Oczywiście to nie znaczy, że w Europie nie należy cynku spełniać, ponieważ... Takie rośliny jak kukurydza, czy też inne, potrzebują tego cynku do normalnego rozwoju, do, do, do wzrostu, do, do tego, żeby się lepiej rozwijać, żeby, żeby osiągać lepsze i, i, i zdrowsze, yy, i wartościowsze plony. Czyli krótko mówiąc, na ilość i jakość plonu to się przekłada? Tak. Yy, niedobór yy, jakiegokolwiek mikroelementów który jest potrzebny roślinie, przekłada się na ilość, jak również jakość plonu, jak również na pobieranie makroskładników. Często. A mangan tutaj widzę od mojej strony stoi drugi. To zdaje się kukurydza jest najbardziej manganożerna. E, najbardziej manganożerna jest pszenica, można powiedzieć. Zalecamy w pszenicy przede wszystkim jako mikroelement mangan mieć. Ja to nazywam mikroelementy strategiczne. W pszenicy to jest mangan i miedź. To jest mikroelementy strategiczne, czyli takie, których najbardziej potrzeba tej roślinie, których najbardziej może brakować. W kukurydze to jest cynk właśnie. Natomiast w rzepaku to jest bor, mangan. Oczywiście są też inne mikroelementy, które w każdej roślinie może brakować. Natomiast to są tak, tak zwane strategiczne mikroelementy poszczególnych roślinach. Te nawozy, mikrogranulaty są nowością, są, eliminują ten problem z rozpuszczalnością. Natomiast mamy jeszcze drugą, zupełnie inną tak jakby nowość. Są to nawozy tak zwane, które nazwaliśmy 2.0 nawozy nowej generacji 2.0 płynne. Nawozy 2.0 posiadają tensydy, dzięki którym zmniejsza się napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. Zmniejsza się napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, dzięki czemu kropla roztworu cieczy roboczej bardziej przylega do liścia, nie spada z niego, nie odparowuje tak, tak szybko. Dzięki temu znaczy zawartość, zawartość tej kropli, tak. czy to, to są te mikroelementy, czy makroelementy, które są w nawozie, jak również jak również substancje aktywne pestycydów, z którymi zazwyczaj stosujemy nawozy dolistne, lepiej się wchłaniają do rośliny. Także mikrogranulacja spiralna to są sypkie, pojedyncze mikrolmenty i nawozy 2.0 stare, znane basfoliary i adoby płynne, pojedyncze mikrolmenty.